Z rynku nieruchomości. Wzrost cen domów. Z najnowszych danych Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami wynika, że ceny domów odnotowały w drugim kwartale tego roku znaczny wzrost o ponad 8% w ujęciu rok do roku. 93% wszystkich badanych obszarów metropolitalnych doświadczyło takiego wzrostu cen. Pokolenie milenium kupuje domy. Czy pokolenie milenium będzie pokoleniem najemców? Jak wynika z artykułu opublikowanego niedawno w US News and World Report, nie będzie. Powołując się na dane Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami, US News donosi, że prawie 1 trzecia wszystkich nabywców domów jest w wieku od 25 do 34 lat. To jeden z największych segmentów nabywców domów w kraju. Ponadto najnowsze badanie przeprowadzone przez TD Bank pokazuje, że prawie połowa badanych osób z pokolenia milenium, młodych dorosłych w wieku od 20 do 34 lat, planuje kupić dom w ciągu najbliższych dwóch lat. BUM W SEKTORZE PRZEBUDÓW w ostatnich miesiącach wzrosła liczba dokonywanych przebudów domów, która przekracza obecnie poziom sprzed kryzysu realnościowego. MIT Center for Real Estate we współpracy z internetowym rynkiem zajmującym się przebudową i budownictwem BuildZoom.com szacuje, że sektor przebudów wart jest w tej chwili 300 miliardów dolarów. Oznacza to, że amerykańska gospodarka zarabia na tym sektorze mniej więcej tyle samo, co na całym budownictwie realnościowym. Zdaniem głównego ekonomisty BuildZoom.com powodem niesamowitego odbicia się sektora przebudów jest duże zaufanie konsumentów. Najłatwiejsze rynki realnościowe dla kupujących Zdarza się, że osoby, które chcą kupić dom, natrafiają na przeszkody. Według Realtor.com w większości przypadków są nimi przystępność cenowa i dostępność. Tak więc, aby pomóc usunąć te przeszkody, Realtor.com przygotowało listę miejsc w kraju, w których najłatwiej jest kupić dom. Pod lupę wzięto stopy procentowe, liczbę domów na sprzedaż oraz średni dochód. Numerem jeden wśród najtańszych miast na rynku realnościowym w kraju jest Indianapolis w Indianie. W mieście tym, zwanym skrzyżowaniem Ameryki, czyli Crossroads of America, można kupić piękny dom, przeznaczając około 17% swojego dochodu gospodarstwa domowego na jego utrzymanie. Numerem dwa wśród najtańszych miast na rynku realnościowym jest Memphis w stanie Tennessee, dzięki zdrowej podaży domów na sprzedaż i niskim stopoprocentowym. A na miejscu trzecim tej listy najbardziej przystępnych co nowo miast znalazła się miejscowość wypoczątkowa Virginia Beach w stanie Virginia.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 magazynu Posiadłość. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors. to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Morton Grove.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 Poszukujący domów na północno-zachodniej stronie miasta i na przedmieściach.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 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Jak sprzedać swój dom, nadal w nim mieszkając. Porozmawiajmy o tym, jak rozwiązać tę życiową kwestię, przed którą stoją początkujący sprzedający i która ma wpływ na każdego, kto sprzedaje dom. Podpowiadamy, jak mieszkać w domu, gdy jest on na sprzedaż. Jak wynika ze średnich krajowych, sprzedaż domu może zająć 11 tygodni. W tym czasie wielu potencjalnych nabywców może przekraczać próg Twojego domu. I ma on tylko jedną szansę na zrobienie dobrego, pierwszego wrażenia. Czy możliwe jest utrzymanie domu w idealnym porządku 24 godziny na dobę, podczas gdy nadal w nim mieszkasz, śpisz i jesz? Żadnych brudnych naczyń, żadnych zagraconych blatów w kuchni, zawsze lśniące i czyste krany. Oczywiście, że jest to możliwe i w dodatku cudowne, ponieważ przyjdzie Ci mieszkać w tym pięknym miejscu. Ale aby tak się stało, potrzebny jest Ci system sprzątania, porządkowania i układania, zanim odwiedzicie każdy kupujący. Czysty dom ma znaczenie dla nabywców i są oni gotowi zapłacić więcej, aby go mieć. Przeprowadzone w 2012 roku przez HomeGain źródło informacji o rynku nieruchomości, krajowe badanie dotyczące remontów, National Home Improvement Survey, wykazało, że sprzątnięcie domu i pozbycie się niepotrzebnych rzeczy może pomóc Ci osiągnąć największy zysk z odsprzedaży, który średnio przekłada się na około 2000 dolarów więcej dla Twojego wyniku końcowego. Więc nie myślę o tym jako pracy, a raczej jak o zarabianiu pieniędzy. Zacznijmy zatem od sprzątania. Pierwszym krokiem są generalne porządki, które zawsze należy zrobić, zanim Twój dom trafi na rynek. Chodzi nam o takie porządki, które zajmą Tobie i Twojej rodzinie cały dzień lub więcej. To dużo pracy, ale jest i dobra wiadomość. Trzeba je zrobić tylko raz, ponieważ gdy Twój dom będzie już wysprzątany i lśniący, wystarczy utrzymać go w takim stanie, a to jest o wiele łatwiejsze. Aby utrzymać dom w czystości podczas gdy nadal w nim mieszkasz, musisz myśleć o tym zadaniu w kategorii powieści kryminalnych. Zacieraj za sobą ślady. Oznacza to, że masz normalnie żyć w swoim domu, ale za każdym razem, kiedy skończysz coś robić, spać, jeść czy ćwiczyć, od razu po sobie posprzątaj. Nie odkładaj tego na później. W ten sposób nie będziesz musiał robić dużych porządków każdego ranka, a raczej niewielkie poprawki. Zacieraj za sobą ślady. Nie zostawiaj żadnych wskazówek o tym, co robiłeś lub gdzie. Skieruj uwagę na dom, a nie na siebie i swoją rodzinę. Tak więc na przykład po kolacji Nabierz nawyku mycia naczyń od razu po skończonym posiłku I włącz zmywarkę przed pójściem spać Aby nie chodziła akurat wtedy, gdy ktoś ogląda twój dom Nie jest to duży problem Może jednak rozpraszać Podobnie jest z praniem Nie chcesz, aby pralka i suszarka chodziły podczas wizyty potencjalnych nabywców Spróbuj zrobić pranie w nocy i wyjąć je rano Aby gdy goście zajrzą do wnętrza suszarki Nie zobaczyli w niej twoich starych skarpetek Każdego dnia sprawdzaj, czy wszystkie pomieszczenia w domu są nie nieskazitelnie czyste, nie zapomnij wytrzeć blatu kuchennego i kuchenki. A skoro już jesteśmy przy kuchni, niektórzy eksperci do spraw nieruchomości uważają, że na każdym blacie powinno znajdować się tylko jedno urządzenie kuchenne i nie więcej. Dzięki temu powierzchnia wygląda na większą niż naprawdę jest. W łazience przetrzyj umywalki ilustra. Jeśli drzwi prysznica są szklane, przetrzyj je ręcznikiem, aby były przejrzyste i czyste, a nie pokryte kroplami wody. Oczywiście należy też pościelić łóżka i ładnie złożyć. Ręczniki. Nie mówimy tutaj o wielkich porządkach, a raczej o szybkich poprawkach. A ile to wszystko zajmie? Musisz poświęcić zaledwie 15 minut każdego dnia na pobieżne porządki, ale zobaczysz, że zrobi to ogromną różnicę. Brzmi dobrze? Ok. A teraz nadszedł czas, aby zająć się bałaganem. To samo podejście działa również tutaj. Zacieraj za sobą ślady. Nabierz nawyków wkładania porannej gazety do kosza, kiedy skończysz ją czytać, zamiast pozostawiać ją na stole kuchennym lub sofie. Włóż pocztę do wyznaczonej szuflady poza zasięgiem wzroku. To samo dotyczy wszystkich pilotów. Wystarczy, że schowasz je do szuflady. Nie zostawiaj żadnego śladu sugerującego, co robiłeś. Pamiętaj, że kupujący w naturalnym odruchu otwierają wszystko. Szafy, schowki, poddasze. Należy oczekiwać, że będą chcieli do nich zajrzeć, więc nie pakuj w nie całego swojego bałaganu. Zamiast tego, umieść wszystkie te rzeczy w miejscach, które są przeznaczone wyraźnie tylko dla Ciebie. Jeśli musisz coś szybko ukryć, jak tony zabawek lub stosy ubrań, najlepiej schować je pod łóżkiem. Duże pojemniki, które mieszczą się pod łóżko, nie są drogie i pomieszczą mnóstwo rzeczy. To znacznie lepsze wyjście niż upychanie rzeczy po szafach, bo jak już mówiliśmy, potencjalny nabywca będzie prawdopodobnie do niej zaglądał, a na pewno nie będzie klękał i zaglądał pod łóżko. Taką mamy nadzieję. Niektórzy eksperci zalecają zakup kosmetyczki dla każdego członka rodziny, w której będą przechowywać szczoteczkę i pastę do zębów, myjki i inne łazienkowe rzeczy osobiste. Przed oglądaniem domu wystarczy schować je pod umywalką, aby nie zagracały przestrzeni. A więc można mieszkać w ten sposób, gdy sprzedajesz swój dom: w wiecznie czystym i wolnym od bałaganu środowisku. Oczywiście, że można. Wystarczy pamiętać, aby zacierać po sobie ślady i przeznaczyć zaledwie 15 minut dziennie na szybkie, porządkowe poprawki tak, aby kupujący, którzy pojawią się w Twoich drzwiach, widzieli Twój dom, a nie Twoje nawyki. Korzyści są tu ogromne. Nie tylko masz okazję zarobić więcej pieniędzy, ale zyskujesz również dom, który nigdy nie był piękniejszy, bardziej zachęcający i gotowy na wizytę niezapowiedzianych gości. A jaki jest minus mieszkania w domu, który jest tak nieskazitelnie czysty i wolny od bałaganu? No cóż, minusem może być to, że nie będziesz chciał go jednak sprzedać. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z.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 z rynku nieruchomości. Dobry początek 3% wkładów własnych dla kredytów hipotecznych. Prawdopodobnie słyszeliście już o nowych kredytach hipotecznych, które wymagają jedynie 3% wkładu. Ten nowy program zainicjowany przez Freddie Mac wywołał spore poruszenie na rynku nieruchomości. Zdaniem prezesa Freddie Mac kredyty te miały dobry start. Serwis informacyjny Market Watch donosi, że dyrektor naczelny Donald Leighton nie przedstawił żadnych rzeczywistych danych, ponieważ jego zdaniem jest zbyt wcześnie, aby analizować szczegóły. Dodał jednak, że wskaźniki dla kredytów o niskim wkładzie własnym zaczęły od poziomu zerowego i pną się w górę. Według magazynu Realtor.com program, który ruszył 28 marca, ma na celu stymulowanie ożywienia rynku nieruchomości i ułatwienie początkującym nabywcom wejście na rynek. Niektórzy krytycy w konkresie obawiają się, że nowy program zaszkodzi rentowności Freddie Mac. Szansa na zamykanie transakcji drogą internetową. Pożegnaj się z górą papierkowej roboty podczas zamykania transakcji. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów, w niedalekiej przyszłości cały proces będzie się odbywać na platformach elektronicznych zwanych e-closings, i closings to szerokie pojęcie obejmujące elektroniczne sposoby rozliczania transakcji kupna sprzedaży w formie niepapierowej. Dokumentacje kredytowe oraz dokumenty zawierające informacje o hipotece będą dostępne za pośrednictwem poczty e-mail lub portalu internetowego. Będą nawet mogły zawierać linki wyjaśniające nieznane pojęcia. Długopisy nie będą potrzebne podczas elektronicznych finalizacji transakcji. Konsumenci będą podpisywać dokumenty za pomocą tabletu lub klikając na cyfrowy podpis graficzny, a podczas całego procesu będzie im towarzyszył prawnik. Biuro przeprowadziło trwające 4 miesiące badanie wśród tysięcy nabywców domów. Odkryto, że kupujący, którzy korzystali z tego typu systemu, lepiej rozumieli proces rozliczania transakcji, uważali, że jest on bardziej efektywny i że mieli większą kontrolę nad procesem w porównaniu do kupujących, którzy przeszli tradycyjne papierowe zamknięcie. I closing są już stosowane w praktyce, ale nie są jeszcze zbyt powszechne. Rezerwa federalna daje sygnał do podwyżki stóp. Kiedy rezerwa federalna podniesie stopy procentowe? Jak wynika z artykułu opublikowanego niedawno przez Reuters, czterech z dziesięciu głosujących członków Komitetu do Spraw Polityki Rezerwy Federalnej oświadczyło publicznie, że będzie naciskać na podwyżkę stóp we wrześniu. Jeśli rezerwa zmieni swoją politykę monetarną, oczekuje się, że oprocentowanie kredytów hipotecznych wzrośnie. Jednak rezerwa federalna podkreśla, że każdy wzrost będzie stopniowy. Znany inwestor i współpracownik CNBC, Dennis Gartman, autor codziennego komentarza finansowego The Guardment Letter mówił w CNBC o możliwej podwyżce stóp procentowych. Gartman przewiduje, że początkowa podwyżka będzie wynosiła 25 punktów bazowych, co jest równe 1,4 1%. Dodał on również, że wzrost ten powinien w rzeczywistości zwiększyć liczbę osób kupujących domy. Charles Evans, prezes rezerwy federalnej w Chicago, jest jedynym członkiem komisji otwarcie sprzeciwiającym się wrześniowej podwyżce. Rezerwa federalna utrzymuje swoją stopę procentową na poziomie blisko zera od 2008 roku, co od tamtego momentu przyczynia się do historycznie niskich stóp procentowych kredytów hipotecznych. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas.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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Ciągła poprawa rynków realnościowych. Według Narodowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów ceny domów są wiodącym czynnikiem, jeśli chodzi o ożywienie naszej gospodarki. Stowarzyszenie Budowniczych zbadało 360 obszarów metropolitalnych w całym kraju za pomocą głównego indeksu rynku – Leading Market Index i okazało się, że 96% z nich doświadcza wartości domów równych lub lepszych niż normalne poziomy cen domów. Indeks przeanalizował także ogólną kondycję rynku nieruchomości w tych obszarach metropolitalnych, patrząc na poziomy zatrudnienia oraz liczby nowych pozwoleń na budowy. Badanie wykazało, że w tych obszarach nadal istnieją pewne wyzwania. Jednak gdy do spektrum dodano ceny domów, okazało się, że prawie połowa rynków powróciła do normalnej działalności realościowej i gospodarczej. Niedobór podaży domów Popyt konsumentów na domy pozostaje wysoki, jednak zwyczajnie brakuje domów na sprzedaż. Zdaniem serwisu informacyjnego MarketWatch, problem dotyczy wszystkich typów domów. Na przykład dane z Departamentu Handlu pokazują, że firmy budowlane poświęcają więcej środków na budowę domów jednorodzinnych niż na prywatne mieszkania. Budowa mieszkań prywatnych na początku roku była na poziomie najniższym od 41 lat. Zdaniem Narodowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów ograniczona ilość gruntów i wykwalifikowanej siły roboczej utrudnia firmom zdolność do budowy domów szeregowych i mieszkań prywatnych. National Association of Home Builders szacuje, że budowa nowych domów stanowi połowę faktycznego zapotrzebowania. Ekonomista National Association of Home Builders powiedział, że firmy budowlane budowały w przeszłości dwa razy więcej domów i że może z czasem będą w stanie znów to robić. Przejęcia znowu spadają. Liczba domów przejętych przez bank spadła po raz kolejny. 44. miesiąc rzędu, raport dotyczący przejęć tzw. foreclosure report z czerwca 2015 roku przygotowany przez CoreLogic, firmę zajmującą się globalną analizą rynku nieruchomości, pokazuje prawie 30% spadek przejęć w ujęciu rok do roku. Liczba właścicieli domów, którzy na bieżąco regulują swoje zobowiązania kredytowe, wzrasta. Liczba właścicieli poważnie zalegających ze spłatą zobowiązań powyżej 90 dni lub więcej spadła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 847-647-4000 847-647-4000 W internecie posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. magazynu posiadłość Drobne kłopoty rozwiązujesz sam, ale życie to nie bajka.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 szukasz domu? Nie trać czasu. www.posiadłość.com posiadłość.com Posiadłość.com jest własnością Illinois Star Realtors 847 647 -4000. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna.